Rozdział 26. Chrystus ukaże się Nefitom Nefi przepowiada zagładę swych potomków Będą oni przemawiać z ziemi Ludzie innych narodów Będą tworzyć wiele kościołów I będą mieli tajemne sprzysiężenia Pan zabrania ludziom wypaczania religii I po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukaże się wam Moje dzieci i moi ukochani bracia I słowa, które wam powie Staną się prawem którego będziecie przestrzegać. Oto widziałem, że wiele pokoleń przeminie i nastąpią wielkie wojny i walki pośród mojego ludu. I gdy Mesjasz przyjdzie, znaki świadczące o jego urodzeniu, a także o jego śmierci i zmartwychwstaniu będą dane moim. I wielki i straszny będzie to dzień dla niegodziwych, bo zginą. A zginął, ponieważ wypędzili proroków i świętych Kamieniowali ich i zabijali Dlatego z ziemi wzniesie się wołanie krwi świętych Przeciwko nim do Boga Dzień, który nadejdzie Spali więc tych wszystkich, którzy są dumni I postępują niegodziwie Mówi Pan Zastępów, gdyż będą niczym źdźbła słomy tych, którzy zabijają proroków i świętych, pochłoną przepaście ziemi, mówi Pan zastępów, pokryją ich góry, porwą ich wiry powietrzne, zawalą się na nich budynki, zmiażdżą ich i rozetrą na proch. Zostaną nawiedzeni piorunami, błyskawicami i trzęsieniem ziemi, i podlegać będą wszelkiego rodzaju zagładzie, gdyż zagorzeje przeciwko nim ogień gniewu Pana i będą niczym źdźbła, słomy i dzień, który nadejdzie spal ich, mówi Pan zastępów. Wielka jest boleść i udręka mojej duszy, ponieważ wielu spośród moich jest straconych, i ja, Nefi. Cierpiałem prawie ponad moje siły, gdy widziałem to, będąc przed obliczem Pana i muszę przyznać mojemu Bogu, Twoje drogi są sprawiedliwe. A sprawiedliwi, którzy słuchają słów proroków, którzy ich nie zabijają i nie zważając na prześladowania wytrwale wyglądają Chrystusa, czekając na zapowiedziane znaki, są tymi, którzy nie zginą. Syn prawości im się ukaże i ich uzdrowi, ich pokój z Nim będzie trwał przez trzy pokolenia, także wielu z czwartego pokolenia zejdzie z tego świata w prawości. Gdy to przeminie, spadnie na moich nagła zagłada, bo pomimo boleści mojej duszy widziałem ich zagładę. Dlatego wiem, że tak się stanie i sprzedadzą się za darmo, gdyż nagrodą za ich dumę i głupotę będzie zagłada. Oto ponieważ poddają się woli diabła i wolą czyny ciemności niż światło, muszą zejść do piekła. Albowiem Duch Pana nie będzie zawsze pozostawał z człowiekiem. I gdy Duch przestaje pozostawać z człowiekiem, następuje wtedy szybka zagłada i moja dusza boleje nad ich zagładą. I jak powiedziałem, że Żydzi zostaną przekonani, że Jezus jest prawdziwym Chrystusem, Konieczne jest także, aby ludzie innych narodów zostali przekonani, że Jezus jest Chrystusem, wiecznym Bogiem. I że mocą Ducha Świętego objawia się On wszystkim, którzy w Niego wierzą, ludziom każdego narodu, plemienia, języka i ludu, dokonując pośród nich wielkich cudów i znaków zależnie od ich wiary. Oto prorokuję Wam o ostatnich dniach, gdy Pan Bóg przekaże ludziom tę kronikę. Moje potomstwo i potomstwo moich braci zmarnieje w niewierze i zostaną porażeni przez ludzi innych narodów. Pan Bóg rozłoży obozowisko wokół nich i przystąpi do oblężenia, otoczy ich okopami i wzniesie forty przeciwko nim, aż zostaną starć na proch, że ich nie będzie. Mimo to słowa sprawiedliwych pozostaną zapisane i modlitwy wiernych zostaną wysłuchane, a ci wszyscy, którzy zmarnieli w niewierze, nie zostaną zapomniani. Oto ci, którzy zostaną zgładzeni, mówić będą do nich z ziemi, ich mowa będzie szeptem z prochu i ich głos będzie niczym głos duchów zmarłych, bo Pan Bóg da mu moc, by szeptał o nich, jakby z ziemi, i ich mowa będzie szeptem z prochu. Tak mówi Pan Bóg. Zapiszą oni, co nastąpi pośród nich, a zapisawszy, zapieczętują w księdze i ci, którzy będą marnieć w niewierze, nie posiądą jej, gdyż dążą oni do zniszczenia tego, co Boże. I ponieważ ci, którzy zostaną zgładzeni, ulegną zagładzie nagle i zastępy okrutnych będą niczym plewy gnane przez wiatr, tak mówi Bóg. Stanie się to nagle, niczym w okamgnieniu. Oto ci, którzy zmarnieli w niewierze Zostaną rozgromieni ręką ludzi innych narodów I ludzie innych narodów wbiją się w dumę I będą potykać się z powodu niezmiernej przeszkody Albowiem utworzyli wiele kościołów A mimo to gardzą mocą i cudami Boga I dla siebie nauczają w kościołach według własnej mądrości Według tego, co wiedzą z siebie samych I czynią to, aby bogacić się i gnębić biednych Utworzą oni wiele kościołów, które przyczyniać się będą do zawiści, sporów i złej woli. Będą mieć także tajemne sprzysiężenia na wzór sprzysiężeń diabła, jak za dawnych czasów, bo jest on inicjatorem tego wszystkiego, inicjatorem morderstwa i czynów ciemności i prowadzi ich na postronku zaciśniętym wokół szyi, aż na zawsze zwiąże ich swymi mocnymi sznurami. I mówię wam, moi kochani bracia, że Pan Bóg nie działa w ciemności, nie czyni on niczego, co nie byłoby na korzyść świata, bo kocha świat i oddaje swoje życie, aby przywieść do siebie wszystkich ludzi. Dlatego nie zabrania nikomu udziału w jego zbawieniu. Czyż mówi on komukolwiek, odstąp ode mnie? Mówię wam nie, ale mówi, pójdźcie do mnie ze wszystkich krańców świata, kupujcie mleko i miód bez pieniędzy i bez zapłaty. Czyż nakazał On komukolwiek opuścić synagogę czy miejsce, gdzie czczą Boga? Mówię wam nie. Czy zabronił komukolwiek udziału w Jego zbawieniu? Mówię wam nie. Albowiem darował je wszystkim ludziom i nakazał swoim, aby nakłaniali wszystkich ludzi do nawrócenia. Czyż Pan zabronił komukolwiek korzystać z Jego dobroci? Mówię wam nie. Albowiem wszyscy ludzie mają ten sam przywilej i nikomu nie jest to zabronione. Lecz zabrania im wypaczania religii I jest to wypaczeniem religii, gdy ludzie nauczają w kościołach Wynosząc się ponad innych za światło świata Aby wzbogacić się i zdobyć uznanie świata A nie starają się o dobro Syjonu Oto Pan tego zakazał I Pan Bóg dał przykazanie aby wszyscy ludzie mieli miłość bliźniego, która jest miłosierdziem. I bez miłości bliźniego są oni niczym. Jeśli więc będą mieli miłość bliźniego, nie pozwolą, aby sługa Syjonu zginął z głodu. I sługa Syjonu będzie służył Syjonowi, a jeśli będzie służył dla pieniędzy, przepadnie. I Pan Bóg przykazał ludziom, aby nie zabijali, aby nie kłamali, nie kradli, nie wypowiadali na próżno imienia Pana, ich Boga Aby nie zazdrościli, nie byli złośliwi, nie spierali się między sobą i nie cudzołożyli Zabronił im popełniania któregokolwiek z tych występków, bo kto je popełnia, zginie Albowiem żadna z tych niegodziwości nie pochodzi od Pana który czyni dobro pośród ludzi I nie czyni niczego, co byłoby dla nich niejasne I zaprasza wszystkich, aby przystąpili do niego I korzystali z jego dobroci I nie odmawia on nikomu Spośród tych, którzy przystępują do niego Obojętne, czy jest on czarnoskórym, czy białym Niewolnikiem, czy wolnym Mężczyzną czy kobietą pamięta on też o innych narodach i wszyscy są jednakowo traktowani przez Boga, zarówno Żydzi, jak i ludzie innych narodów.